Ćwiczenia. Przetłumacz zdania z języka polskiego na język niemiecki. Po sygnale usłyszysz poprawną wersję. Czy możesz mi powiedzieć co sądzisz o? Kannst was du von helst? Właściwie go lubię. Eigentlich. On jest atrakcyjny. Er jest attraktyw. Myślę, że chciałby mieć dziewczynę. Ich denke, dass er eine Freundin haben möchte. Mamy dużo czasu. Haben viel Zeit. Usłyszysz zdania w języku niemieckim. Przetłumacz je na język polski następnie porównaj swoją wersję z nagraniem. Wir klatschen jetzt. Plotkujemy teraz. Ich denke, dass er gut aussehend, intelligent und schüchtern ist. Myślę, że jest przystojny, inteligentny i nieśmiały. Jest to Ausländer und hat in Polen keine Freundin. Jest przecież cudzoziemcem i nie ma w Polsce dziewczyny. aus? Jak ona wygląda? Meine Freundin kommt aus Hamburg, aber zurzeit ist sie in London. Moja przyjaciółka pochodzi z Hamburga, ale obecnie jest w Londynie. Sie interessiert sich für Kunst und Literatur. Ona interesuje się sztuką i literaturą.